Długie dni są, co teraz? Tak, teraz są białe noce, chociaż no chociaż już się kończą e, powoli. To znaczy był. E, kiedy? Tam było 21, chyba tam najdłuższy dzień. A białe noce są trochę m, przed tym. Aha, Te, teraz już będzie powoli dzień coraz krótszy, chociaż e, lata do, do tej pory nie było. I to trochę tak już się martwię, czy w ogóle przyjdzie. No. Mam nadzieję, RealPolish.pl Your Polish Language Online Resource. Za mikrofony Piotr, to jest podcast RealPolish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Witam podcastu Cześć, witajcie moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie. Jak zwykle mówi do was Piotr. Zapraszam was dzisiaj na kolejne spotkanie z językiem polskim. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania mojej rozmowy z Artemem. Rozmawialiśmy z Artemem w ostatnią sobotę. Nagraliśmy to wszystko i dzisiaj będziecie mogli posłuchać naszej rozmowy. Artem nie jest Polakiem, ale mówi świetnie po polsku. Będziecie mogli posłuchać troszkę innego akcentu niż mój i zobaczyć do jakiego poziomu można dojść, ucząc się samemu języka polskiego. Ale zanim nasza rozmowa, zanim posłuchamy naszej rozmowy, Chciałbym podziękować wszystkim, którzy piszą do mnie maile. Dziękuję za maile od Was, za wiadomości. Piszecie do mnie jak Wam idzie nauka. Czasami zadajecie ciekawe pytania. Piszecie czasami trochę o sobie. Dziękuję Wam bardzo. To dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. Czasami pytacie też o moje kursy. Czasami nie wiecie, który kurs wybrać, czy 100 historyjek, czy Daily Polish Listening Program. 100 Daily Polish Stories są dla wszystkich początkujących. Jeśli jesteście początkujący, to możecie zacząć od tego kursu. Tam na boku w pliku tekstowym znajdziecie wytłumaczone wszystkie słowa, na angielski. Zatem spokojnie możecie zaczynać od tego kursu. I ten kurs można mieć na dwa sposoby. Jeden sposób to można kupić cały kurs na raz, albo zapisać się na subskrypcję i co miesiąc dostawać 10 historyjek po polsku, 10 historyjek z pytaniami i odpowiedziami. I w ten sposób po 10 miesiącach będziecie mieli cały kurs. Oczywiście w, przy obu metodach dostaniecie wszystkie bonusy. A drugi kurs to Daily Polish Listening. To jest kurs dla średnio zaawansowanych. Jeśli przejdziecie 100 historiek, to spokojnie możecie używać już tego kursu. Tam nie ma tłumaczenia na angielski, wszystko jest po polsku i dostajecie co miesiąc 30 historyjek. Zatem macie jedną historyjkę na każdy dzień. Te historyjki są krótkie, mają około 5-10 minut. Zatem codziennie można taką historyjkę posłuchać kilka razy. Zachęcam, żeby posłuchać jej 5-6 razy. Jeśli ktoś ma czas, to nawet 10 razy. I następny dzień to następna historyjka. Ja tam opowiadam różne ciekawe historyjki, opowiadam o Polsce, opowiadam polskie legendy, opowiadam o różnych filmach, a również czytam książki, książki, które są uproszczone, tak żebyście mogli je łatwiej zrozumieć. Te opowiadania o Sherlocku Holmesie i inne kryminalne historyjki są tak przygotowane, żebyście łatwiej mogli je zrozumieć. I ten kurs trwa 12 miesięcy, zatem dostaniecie 365 historyjek, tak żebyście przez cały rok codziennie mieli czego słuchać po polsku. Zatem... 100 Daily Polish Stories są dla wszystkich początkujących. Daily Polish Listening Program jest dla wszystkich średnio zaawansowanych. OK? Świetnie, to tyle wyjaśnień. Mam nadzieję, że nie możecie już doczekać się naszej rozmowy z Artemem. Zatem nie przedłużajmy i posłuchajcie. Zapraszam serdecznie. Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj spotkamy się z moim przyjacielem Artemem, który jest Rosjaninem i porozmawiam z nim troszeczkę, jak on uczy się polskiego. Sami za chwilę usłyszycie, że naprawdę doskonale mówi po polsku. Jak powiedziałem, jak uczy się rosyjskiego, jak uczy się polskiego oczywiście. Cześć Artem. Cześć Piotr cześć. i cześć wszystkim. Cześć. No, ja siedzę teraz na wsi z rodzicami niedaleko Petersburgu tutaj i tak powiedzmy przyjemnie spędzam weekend. Świetnie, jaka pogoda? Pogoda, słońce trochę brakuje, ale brakuje go już przez cały miesiąc. To czerwiec w Petersburgu, a Właśnie w całej Rosji, chyba w całej takiej europejskiej części nie jest zbyt przyjemny, ale dzisiaj chociaż nie tak zimno jest, 15 stopni jakieś mamy. Aha, u nas w Warszawie dużo cieplej, myślę, że jest około 25 albo 28, ale zanosi się na burzę. Wydaje mi się, że będzie padać, bo chmury takie czarne się robią. Zobaczymy. Hmm. Ale nie mieliśmy o pogodzie dzisiaj rozmawiać. Tylko o nauce języka polskiego. Jak długo uczysz się polskiego? Ja się uczę, to można różnie powiedzieć. Po raz pierwszy spotkałem się z językiem polskim w listopadzie 12 roku. Aha. I to wychodzi z półtora roku. Jakoś tak. O, to, to doskonałe rezultaty. Czy uczyłeś się w szkole? Czy dlaczego zacząłeś się uczyć? To taka... No, według mnie bardzo ciekawa historia, chociaż wszystkie moje historie sądzę, że są bardzo ciekawe, chociaż inni czasami myślą inaczej. No dobra, powiem. Siedziałem 4 listopada, nawet pamiętam, nawet pamiętam dokładną datę. Siedziałem w takiej sieci internetowej. Mamy coś podobnego do Facebooka, mamy w kontakcie w Rosji i tam jest bardzo dużo muzyki, pirackie wiadomo, ale no, Ludzie słuchają tam muzyki. I ja też siedziałem, coś słuchałem i ja bardzo lubię ska punk, taki styl. I usłyszałem nagle było wrzucono parę piosenek zespołu Koniec Świata. I włączyłem, bo coś ciekawego, polski, nigdy nie słyszałem języka polskiego, nawet nie wiedziałem, w ogóle nic nie wiedziałem o Polsce. I włączyłem tą piosenkę, pierwszą posłuchałem i pomyślałem, okej, okay, co ja teraz usłyszałem? I po drugiej, byłem, byłem pewien, że nauczę się tego języka. Niesamowite. I właśnie... To było super, po prostu tak, tak mi się kręciły te, te piosenki, że, że w ogóle zacząłem się uczyć, ale nie od razu, dopiero po trzech albo czterech miesiącach, to znaczy tak, podręcznika nie miałem żadnego przez pięć miesięcy chyba, E, tylko słuchałem tych piosenek. Mm -hmm. e, słuchałem najpierw jedną płytę, potem przyzwyczaiłem się do, do innych i słyszałem już całą e, dyskografię e, Końca Świata. E, chociaż innych zespołów nie potrafiłem jeszcze słuchać, bo Koniec Świata śpiewają bardzo tak e, wyraźnie i doskonale słychać, e, słychać słowa. Mm -hmm. A z tej sprawy, że polski jest, no wiadomo, Podobny do rosyjskiego, w jakimś większym stopniu niż jakieś inne języki, można było się uczyć polskiego nawet nie czytając nic o gramatyce, bo coraz, coraz więcej rozumiesz i z każdym przesłuchiwaniem, rozumiesz jakieś nowe słowo. Mm -hmm. I to było także że na przykład jakaś piosenka, od razu powiem przykład, to pierwsza piosenka, którą słyszałem, nazywała się Między Tobą a Mną. I jakoś po rosyjsku to brzmi bardzo podobne, to znaczy Tobą i Mną od razu można było zrozumieć, a potem nie mogłem zrozumieć, dlaczego tam jest A, bo po rosyjsku zawsze mówimy I. Aha. Tobą i Mną. A, a Natomiast nie było tak zrozumiałe i potem kiedyś, nie wiem, po pięćdziesiątym razie przesłuchiwania tego już widzę, że okej, okay, między to chyba between ten między po rosyjsku, mm -hmm. i od razu wszystko się łączy, i to takie niesamowite było poczucie, prawie codziennie coś tam, mm -hmm. coś kojarzyło tak nowego z rosyjskim. I tylko po pięciu miesiącach koledzy zrobili mi prezent na urodziny taki duży, taki gruby niebieski podręcznik polskiego. Aha. I wtedy już zacząłem się uczyć. Dowiedzieli tak się, że, też, że uczysz się polskiego, tak? Czy oni też się uczą, czy jesteś jedyny w swoim kraju? Nie, trybu? jestem jedyny. Jestem według ich opinii wariantem, no chociaż to są <głos> przyjaciele. Oczywiście oni no, tylko z tego, że oni sami się nie uczą języków, to, to większość z nich powiedzmy tak, i trochę sądzą, że ja jestem trochę wariantem w tej sprawie, ale no to, to fajnie oczywiście rozumieją, że to fajna sprawa, że, że lubię to, co robię. A więc um, tak, a dowiedzieli się bardzo szybko, bo ja od razu pokazałem, dałem posłuchać e, tych piosenek i nie wiem, w samochodzie nawet byli, e, były wyłącznie piosenki końca świata przez jakiś czas, <taki> także dowiedzieli się. Świetnie, czyli przez muzykę można też nauczyć się języka. A czy znasz jakieś inne jeszcze języki? Czy uczyłeś się angielskiego pewnie w szkole? Czy jeszcze tak. coś? Znasz jeszcze, czy jakieś języki? Tak, angielskiego się uczyłem właśnie od tej pory, jak miałem 4 lata wieku, także angielski mam na bardzo dobrym poziomie mhm. i przez większość mojego życia to był angielski, no i nadal jest, to jest mhm. główny taki mój język obcy. Drugim był francuski, zacząłem go się uczyć w piątym roku szkoły i tam uczyłem się przez dwa lata, a później zrezygnowałem, bo po prostu co co drugi, co drugi dzień zauważałem właśnie błędy u nauczycielki na, na, na, tym, na desce, nie, nie wiem jak się nazywa. Na tablicy? Na tablicy, no. I e, myślę, okej, okay, to chyba nie jest najlepszy sposób nauki. E, I potem jeszcze rok uczyłem e, się francuskiego z inną nauczycielką już w domu. E, I prawie tak samo było z niemieckim w szkole. E, miałem dwa lata niemieckiego. E, potem też zrezygnowałem, bo, bo poziom był e, dość słaby. I uczyłem się sam też przez rok. A, a po dziewiątym roku szkoły um, rzuciłem naukę języków e, zupełnie, to znaczy wszystko angielski, francuski, niemiecki. E, I zająłem się IT, e, programowaniem, no i takimi różnymi rzeczami, a, żeby przygotowywać się do, m, do uczelni, do uniwersytetu. Aha. A, no a później um, po pierwszym roku uniwersytetu pomyślałem, Okej, okay, ja nadal mam chęć uczyć się języków, bo to zawsze świetnie, świetnie wychodziło, świetnie mi się udawało. I zacząłem przypominać sobie niemiecki, bo niemiecki wydawał mi się znacznie bardziej przydatny niż francuski, bo do Niemiec miałem zamiar pojechać na studia kiedyś, po zakończeniu mm -hmm. moich studiów w mm -hmm. Petersburgu. I to uczyłem się sam też tak powoli, coś słuchając podcastów. E, prawie nic nie czytałem, to znaczy zawsze po drodze e, ze słuchawkami, właśnie mm -hmm. jak, jak Piotr namawia, tak, tak e, robiłem. I e, potem, nagle, w listopadzie 12 roku, e, ten nasz ulubiony język zabił mój niemiecki. E, <tak> I niemieckim prawie się nie zajmowałem. Chociaż y, ostatnio y, ostatnio pomyślałem, że podoba mi się świecki, to znaczy tak, tak świeckiego spróbowałem nauczyć trochę takich podstaw, mm -hmm. a, bo jest dla mnie ważne, kiedy a, dźwięk języku mi się podoba. I w polskim to było od razu niesamowite poczucie. Ja od razu postanowiłem, że chcę wymawiać takie dźwięki, wiesz? Aha. Które? I... Te? Syczące pewnie. No tak, tych które jest Szczelbrzeszynie. Mm -hmm. um, nie, różne, bo akurat ta piosenka Między Tobą a Mną, tam było sporo tych bardzo polskich takich dźwięków, mm -hmm. że od razu mi się spodobały. A szwedzkim też jest no trochę coś innego, ale też mi mm -hmm. się podoba. A ostatnio w ogóle mój kolega w pracy jest takim poliglotem, on próbował kiedyś, właśnie w różnych czasach próbował uczyć się chyba 20 języków Razem No, to nie, nie, nie, nie jednocześnie, ale mm -hmm. tam kiedyś czegoś takiego. Po kolei. Po kolei tak i um, chociaż on nie lubi i nie potrafię za bardzo rozmawiać w tych językach, no mm -hmm. tylko po angielsku, po japońsku mm -hmm. rozmawia, a inne po prostu go interesują ze względu na gramatykę. Aha, czyli bardziej jako lingwista. Tak, jak ja on jest tej... bardzo dobry w takiej sprawie. Aha. Interesuje a, bo... go jak działają języki, a... A nie bardziej komunikacja. Tak, tak, no, bo on nie lubi tak za bardzo komunikować w ogóle, nawet po rosyjsku. Mhm. To znaczy, jest takim bardziej introwertem i, tak. i, i raczej spędzi czas z podręcznikiem, żeby dokładnie zrozum zrozumieć, jak jest mhm. skonstruowany język, jak gramatyka działa w tak. jakimś języku. A, także. Artem, a pewnie wszyscy są ciekawi, co ty robiłeś jeszcze oprócz, oprócz tego, że słuchałeś muzyki, że słuchałeś zespo nagrań zespołu czy używałeś jakichś podręczników na przykład Asimil albo nie wiem, jakieś słuchałeś podcasty. Co jeszcze robiłeś? Czytałeś książki może po polsku? Mm -hmm, mm. No tak powiem, że może 70% tego, czego się nauczyłem, to z piosenek. Mm. Nie wiem, czy, czy to w ogóle możliwe, ale no potwierdziłem. Na Jak widać, przykładzie, że tak. jest. Chociaż to trochę nie, posu, nie pasuje dla wszystkich, bo wszyscy mają różne języki ojczysty. Więc to dla mnie było prostsze, było, było prostsze, no to właśnie, rosyjski już, było łatwiejsze. Mm -hmm. <laughs> bo ja słuchając zawsze czegoś się dowiedziałem no właśnie przez słuchanie piosenek. Natomiast miałem podręcznik. On jest rosyjski, więc nikt prawie go nie będzie mógł używać oprócz Rosjan. Mhm. A podręcznik był taki ciekawy. Były tam historyki jakieś. Były też no było trochę gramatyki można było poćwiczyć. Trochę gramatykę, gramatykę też. Um, oprócz tego słuchałem już przez... O, nie pamiętam. Może z lata zeszłego roku słucham twoich podcastów. i um, co jeszcze? Czy I rozmawiasz jak... z ludźmi z Polski na przykład przez Skype albo przez telefon? Przez Skype i telefon nie rozmawiam. Natomiast jak przyjeżdżają... Bardzo chętnie się spotykam ze wszystkimi i siedzimy, spacerujemy, gadamy po polsku. To zawsze tak jest i, i zawsze bardzo lubię to, to robić. No bo ja trochę nie lubię rozmawiać ani przez czaty, ani przez telefon. To wolę, mm. żeby po prostu się spotkać z kimś i pogadać mm. tak w, w rzeczywistości. Świetnie, czyli masz kontakt z Polakami, którzy odwiedzają Petersburg, tak? Tak i staram się znaleźć Polaków, bo jeszcze taka sprawa, jesienią zeszłego roku po raz pierwszy zrozumiałem, że okej, okay, już mogę posługiwać się polskim, bo tam z koleżanką spacerowaliśmy z Polski, z Poznania przyjechała koleżanka i spacerowaliśmy po Petersburgu i przez jakieś tam dwie, trzy godziny mówiliśmy po polsku i ja zrozumiałam, że ja prawie już nie potrzebuję rosyjskich słów, angielskich słów mhm. dla, do pomocy i to było takie super poczucie, że ja w mhm. końcu mogę rozmawiać po polsku nawet, no okej, okay, zastanawiając się nad niektórymi słowami, no bo jeszcze słownictwa brakowało, ale tak, no zupełnie coś innego już, już było w nastawieniu moim. I potem pojechałem drugi raz do Polski w styczniu i to było, tam już spotkałem tyle osób i trzeba było do wszystkich się przyzwyczaić, bo wszyscy mówią trochę inaczej, trochę mhm. różnie i to też był taki, taki wielki krok, bo mogłem już żartować z Polakami tam na mm -hmm. różne tematy i to też było super poczucie. Ale dlaczego to mówię? A dlatego, że po powrocie z Polski postanowiłem, że okej, okay, ja chyba nie przeżyję jeszcze, nie wiem, pół roku, albo ile tam będę czekał do następnej podróży, <głos> nie mówiąc po polsku. I postanowiłem, że znajdę ludzi w Petersburgu, którzy uczą się polskiego albo są z Polski właśnie i zrobię taki speaking club mm -hmm. w Petersburgu. I właśnie tam trzy osoby od razu się zgłosiło i my się zebraliśmy w jakiejś kawiarni, porozmawialiśmy i to regularnie się spotykaliśmy przez... I nadal się spotykamy, już przez pół roku, to, to tak się składa. Ale trochę brakuje takich ludzi, którzy się uczą polskiego. Nie wiem, nie wiem jak ich znajdować, szczerze mówiąc, mm -hmm. jak ich szukać. No to przez znajomości tych, którzy już przychodzą. Polak Polaków spotykam przez couchsurfing. Znasz pewnie, tak? Tak, tak. To mhm. jest taka strona dla turystów do wymiany, tak? informacji tak. między turystami mogą umawiać się na wymianę tak. I... mieszkań i tak dalej. To znaczy raczej nie wymiana mieszkań, a po prostu ludzie, którzy chcą um, przenocować gdzieś tam w, Aha, to w innym drodze. kraju, w innym... Mhm. Tak, to piszą taki, taki request i Potem e, zgłaszają do nich, no właśnie, e, czy mogą przyjechać, czy nie. Mhm. E, I właśnie spędzają noc u kogoś e, z, z tego miasta, gdzie przyjeżdżają, i to znaczy taki, e, taka, no, taka trochę wymiana też. Chociaż to nie jest obowiązkowe, żeby ta osoba, która przejmuje, później pojechała do tej samej e, osoby, która przyjeżdża. Tak. To tak jest. No, i właśnie tam się znajduje kilka Polaków, no i, i kiedyś tam gdzieś przez znajomości, ale nie mamy takiej dużej grupy, dopiero tam, no nie wiem, hmm. pięć, sześć osób przychodzą, a no, więcej prawie nigdy nie było. No i tak jest fajnie. Ja myślę, że teraz wielu Ludzi słucha być może z okolic Petersburga i chętnie zgłosi się do ciebie, być może i będzie chciało się uczyć z tobą języka polskiego, bo myślę, że no, warto. Mam nadzieję. <laughs> mam nadzieję, bo Twoja strona jest na pewno, no, ma, ma dużo, dużo ludzi przychodzą, odwiedzają i mam nadzieję, że Rosjanie też. Chociaż ja podziwiam się w ogóle ludzie z Turcji, z Brazylii, odkąd no, nawet, nie wiem, z całego świata uczą się i tak świetnie mówią, bo ja rozumiem, że okej, okay, polski to dla mnie um, to taki... Wiesz, taki trochę... blisko dosyć, takie łatwo się wiesz, to, że, że to niby inny język, chociaż jest mm -hmm. no, bardzo podobny. Mm -hmm. Chociaż nie tak podobny jak na przykład tam białoruski, białoruski czy ukraiński też nie jest mm -hmm. bardzo podobny. Więc... A dla ludzi, którzy tam mówią nawet z innym, z innym systemem pisma, to znaczy tam Japończycy z, mm -hmm. tam, z Chin, nie wiem jak oni się uczą i bardzo podziwiam takich ludzi. Tak, na pewno jest to trudniej. No, jesteśmy w tej samej grupie języków słowiańskich, więc jest nam łatwiej, na pewno mi byłoby, nauczyć się rosyjskiego niż chińskiego lub japońskiego. To jest, to wiadomo. I Co? jeśli chciałbym się na przykład teraz zacząć uczyć czeskiego, na pewno było mi by dużo łatwiej niż na przykład niemieckiego. No tak to już jest. że. Mamy łatwiej uczyć się języków podobnych. To jest zrozumiałe. Tak. Czy będzie czy masz zamiar uczyć się następnych języków? Słuchaj, to akurat teraz mam znowu taki, taki czas. To ze szwedzkim, szczerze mówiąc, nie poszło tak jak z Polskim, bo po, po roku uczenia się polskiego i kiedy. Ok, to znaczy no akurat po roku uczenia się mogłem rozmawiać po polsku mm -hmm. prawie bez zastanowień. E, to znaczy pomyślałem, okej, okay, chyba jestem takim mistrzem nau nauki języków. I już podda mi się jakikolwiek język i zacząłem się uczyć świeckiego, ale e, w szwedzkim najpierw nie znalazłem tyle muzyki, mm -hmm. <gry> która mi się podoba. No i po drugie jest, wciąż jest wymowa trochę skomplikowana w, tej, w tym sensie, że gramatyka jest znacznie prostsza od niemieckiej i jest to w ogóle język pomiędzy takim niemieckim a angielskim. Mhm. A natomiast wymowa jest o tyle skomplikowana, że do tej pory bardzo trudno jest rozumieć innych ludzi mówiących po szwedzku. Bo różne dźwięki wymawia się najpierw różnie w różnych częściach Szwecji. Aha. No i to, to znaczy są dialekty, tak? Dialekty, tak, dialekty. Mhm. I potem no, po prostu reguły są skomplikowane w wymowie, tak znaczy mhm. trudno jest zrozumieć. A ostatnio też słuchałem dużo muzyki w pracy. Tak trochę dziwnie brzmi, ale jestem programistą. No tak. Znaczy... Możesz mieć zawsze słuchawki na głowie. Nawet, nawet powinienem mieć słuchawki, bo wszyscy rozmawiają wokół i trzeba się, trzeba się konc o, koncentrować. Koncentrować mhm. na pracy. I posłuchałem zespołu Skapi może słyszałeś? Nie, nie. To szwedzki zespół? Skapi? Nie. To hiszpański zespół. Aha. I oni też grają, no wiadomo, Skapank, bo Skapi się nazywają. I skoro lubię ten styl i teraz akurat niespodziewane tak znalazłem tą grupę, te, ten zespół i tak mi się spodobało, że słuchaj może hiszpański <laughs> też, też będę uczył się hiszpańskiego chociaż trochę dlatego że francuskiego się uczyłem kiedyś no i tak, to pozostało Pozostało w głowie trochę tych łacińskich korzenie takich słów, mm -hmm, tak, właśnie, mm -hmm, że, mm -hmm. że będzie chyba łatwiej. No i do tego jest o tyle fajna muzyka dla mnie, że teraz słucham cały czas, jak kiedyś słuchałem końca świata. Mm -hmm. Ale... Może pójdzie. Kiedy, no oczywiście, na pewno. Kiedy zaczynałeś po polsku, to od razu słuchać tej muzyki, to rozumiałeś słowa, czy musiałeś sobie tłumaczyć, szukałeś zapisu słów i patrzyłeś do słownika, czy po prostu domyślałeś się treści? To znaczy po prostu przez przesłuchiwanie mogłem zrozumieć tylko jakieś pojedyncze słowa. Mhm. Natomiast jak otworzę tekst razem mhm. z piosenką i razem będę słuchał, to znaczy jakąś część Jakaś część słów e, brzmi podobnie do rosyjskiej, a jakaś jest napisana podobnie do rosyjskiej Aha. także e, do rosyjskiego. Także e, można było zrozumieć no, ponad 50% na pewno, a, no i w ogóle treść można było zrozumieć, a słowa, których w ogóle nie, nie znałem, e, sprawdzałem w słowniku. E, albo nawet nie wszystkie piosenki e, przetłuma przetłumaczałem dla siebie. To znaczy po prostu słuchałem, słuchałem i tak dlatego, właśnie dlatego poczucia, żeby kiedyś zrozumieć tak samemu mm -hmm. przez nie wiem po, po 50 razie przesłuchiwania, żeby, żeby zrozumieć o co tam chodzi, no chociaż o co chodzi i tak było wiadomo. A to tak było. Mhm. Jestem ciekaw, czy jak słuchasz, to tłumaczysz sobie w głowie na rosyjski, czy starasz się od razu rozumieć po polsku? Nie, na no, rosyjski nie tłumaczę, nie. Mhm. bo no to jak można powiedzieć, to trochę trudno w ogóle zrozumieć, jak to się dzieje w mózgu. Uważam, że z tego powodu, że to nie jest mój pierwszy język obcy, mm -hmm. że posługuję się angielskim i na pewno już nie tłumaczę nic angielskiego mm -hmm. w głowie, to chyba się przyzwyczaiłem, żeby nie tłumaczyć nic w głowie, a tylko mówić, po, mówić od razu w tym języku albo rozumieć ten język, którego, którego słucham albo w którym mówię. Chociaż tu z polskim trochę taka sprawa, że polskiego nie warto było zaczynać uczyć od początku. Tak. Od, od zera powiedzmy, bo to jest bardzo dobra rada z innymi językami, żeby mhm. nie łączyć języków ze swoim językiem ojczystym. Mhm. Bo są, są z, większość języków są różne, no to znaczy kiedy jest z innej takiej, nie wiem, rodziny językowej, w rosyjskim się mówi, z innego pochodzenia, język jest obcy, to trzeba w ogóle nie łączyć go z ojczystym. A z polskim nie miałem tego robić, bo ja uważam, że lepiej z polskim było znaleźć taki pattern, taki, mm. żeby z rosyjskiego po prostu robić polski, trochę zmieniając końcówki na przykład. I to w większości przypadków się sprawdza. Także no z polskim to była trochę inna historia i więc z tłumaczeniem z rosyjskiego trzeba było tak sobie poradzić i wybrać taką metodę, żeby korzystać ze swojego mhm. rosyjskiego chociaż jako pomoc taka. I tak, jako pomoc. Chociaż nadal mówię na przykład grupa zamiast zespół. No i Ale po, tysiąc my różnych po polsku przyjaciół. też mówimy grupa. <głos> Także spokojnie, też... oczywiście. <głos> to, to nie jest błąd. <głos> I, to, I to akurat tak było zawsze, że jak nie wiedziałem, jak nie znałem jakiegoś słowa w języku polskim, to po prostu wybierałem podobny rosyjski wariant, który mhm. chyba pasuje, i tak trochę zmieniałem końcówkę, zmieniałem wymowę, jak to mogłoby brzmieć po polsku. Tak. No i czasami właśnie tak takie słowo istniało. Czyli nie boisz się, że zrobisz błąd i ktoś powie, nie, tak się nie mówi po polsku, jak ty mówisz? Nie, w polskim, w polskim na pewno nie. Polski jest o tyle dla mnie przyjemny i zawsze był, że ja w ogóle się nie zastanawiam, kto tam co pomyśli, bo na tyle ten język uwielbiam. Aha. Zresztą ja nigdy nie spotkałem się z czymś takim, żeby ktoś mi powiedział, że o, jak ty mówisz, zrobiłeś błąd tam po hiszpańsku albo po angielsku. Tak my nie mówimy. Jeszcze nigdy, nigdy w życiu nie usłyszałem od nikogo czegoś takiego. Także naprawdę warto robić błędy, się nie bać i po prostu mówić. Prawda? Jesteś tego no. samego zdania? Tak, tak. Chociaż ja nie mogę się pochwalić, że tak samo jest z moim niemieckim, bo niemiecki zawsze idzie trochę tak wolniej niż ja bym chciał. Mhm. No oczywiście przez to, że nie, niekoniecznie zajmuje się im dosyć, no niekoniecznie on zajmuje wystarczająco dużo czasu. Natomiast no niektórzy ludzie, jak mówisz z nimi w języku obcym, na przykład native speakery, tak. niektórzy mogą poprawić jakiś błąd, niektórzy poprawiają bardzo często. Co chwilę, a to denerwuje mnie na przykład. No, tak. Nie wiem jak Ciebie. Chociaż, no, no, no nie wiem, to zależy oczywiście od, od osoby, ale na przykład w naszym, w naszym towarzystwie z tych, którzy przychodzą mhm. do speaking clubu w języku polskim. Też trochę od początku nie wiedziałem, jaki będzie poziom taki przeciętny, tak. także zapraszałem wszystkich i potem ktoś się zrezygnował na przykład, bo jest, no bo trochę się bał rozmawiać tak mhm. na poziomie, który się złożył, powiedzmy i przez to, że ktoś inny zawsze poprawia błędy, to było trochę dla niektórych nieprzyjemnie. Przy okazji w takim razie pozdrawiam Saszę, koleżankę swoją, która przychodziła, która, która na pewno posłucha tego podcastu, nawet jeśli wszystkich podcastów nie słucha, to tego posłucha. <grym> I i no, zawsze mówię, że to, no to nie wiem, trzeba najpierw spróbować powiedzieć tej osobie, która, która za dużo poprawia, że tak trochę, trochę jest to nieprzyjemnie, trochę to męczy, trochę no właśnie. Ja zauważyłem, że takie poprawianie ciągłe i tak nic nie daje, ponieważ jak mówisz, to nie zapamiętujesz tych wszystkich błędów, tych wszystkich poprawek, które ktoś Tobie robi, i... a tylko denerwujesz się, bo Ciągle przerywasz wątek, nie możesz dokończyć tego, co mówisz, bo ktoś cię poprawia. Także ja jestem zwolennikiem niepoprawiania. Nawet jeśli ktoś robi błędy, to dobrze, niech robi. A ważniejsze jest to, że mówi. To jest najważniejsze. Mhm. Mhm. Tu, tutaj jeszcze taka sprawa, chyba że uczymy się poprawnie wymawiać wyrazy, zdania przez słuchanie raczej niż przez e, rozmowę. Mm -hmm. To znaczy e, raczej m, częściej posłuchamy czegoś e, poprawnie powiedzonego, niż, e, niż, niż e, wymówimy to mm -hmm. sami. I przez to e, no, warto jest po prostu tak, jak mówisz, to już e, mówisz tak, jaki masz pattern taki w głowie, e, jak mm -hmm. podświadomie te zdanie się konstruuje u ciebie w głowie, Natomiast jak zrobisz jakiś błąd, a potem na, pew na pewno znajdziesz sytuację, gdy usłyszysz tego samego zdania, takiego samego zwrotu u native speakera i po prostu to wszystko samo się poprawi w głowie, może mhm. tak jest. Następnym razem już powiesz to inaczej. Bez, mhm. bez tej korekty. Sam zauważysz, że mówisz to źle, bo usłyszysz ileś razy po prostu u native speakera, jak on mówi. I później będziesz tak powtarzał. Chciałem ci jeszcze spytać, jak będziesz, przypuśćmy, że będziesz chciał zacząć uczyć się hiszpańskiego. Mówiłeś, że nie zaczynasz z reguły od początku, czyli co? Nie będziesz uczył się typowych zwrotów, jak to zwykle. Ja nazywam się, mam tyle lat, pochodzę stąd. Tylko zaczniesz słuchać piosenek i będziesz stamtąd czerpał od razu hiszpański? Um, to nie wiem, nie. Raczej kupię sobie podręcznika i prawdopodobnie z tej samej serii książek, jaką mam, z jakiej mam podręcznik polskiego. Mm -hmm. Chociaż e, będę to trochę mieszał, e, słuchanie piosenek e, i właśnie m, do, doznanie słownictwa, czyli tam nauczenie się słów z piosenek, e, i też e, nauc na, e, nauczenie się takich podstaw, jak ja się nazywam i tak dalej. To tylko e, to było tak ciekawe zawsze i z niemieckim tak było, z polskim. Jak już mam jakieś słownictwo w głowie i mam podstawy, podstawy gramatyki, mogłem już od razu składać układać zdania i to było tak ciekawe, że nawet jakieś zdanie, jakie dokładnie jakie chciałem, chciałem powiedzieć, już mogłem powiedzieć, chociaż ono się składało one się składało z różnych słów w różnych piosenkach. I ja nawet mogłem dokładnie powiedzieć, że to słowo jest z tej, a ten na przykład zwrot e, gramatyczny jest e, z tamtej piosenki. To, tak bardzo. Bardzo tak ciekawe. Um, I to znaczy, no to trochę, trochę się miesza, chociaż e, polskiego tyle słuchałem, że no, nawet nie do powiedzenia. Um, może. No to dwie godziny codziennie w drodze mm -hmm. do uczelni. Potem jeszcze czegoś w domu słuchałem. Natomiast książek jeszcze pytałeś, czy tak. czytałem książki. Książek prawie nie czytałem. W ogóle prawie nic nie czytałem. Mm -hmm. I no to znowu przez to, że Polski ma dokładne reguły. No, to znaczy tak reguły samo się napisane, pisze jak napisane. wymawia, mhm. prawda? Mhm. Nie tak jak we francuskim na przykład, tak. bo po francusku tam nie będziesz wiedział jak jest napisana końcówka i czy tam jeszcze litera, czy trzy litery w końcu słowa mhm. się nie czytają. A jedyną książkę przeczytałem i nie wiem, to, to trochę taka książka, ale dobra. To była książka Samotność w sieci mm -hmm. Wiśniewskiego. Ona jest niesamowicie popularna w Rosji i chyba w całym świecie oprócz Polski. To jest taka, taka sprawa w Polsce. Jej film prawie był taki nakręcony. Znam, no i film też, ale film nie widziałem po książce już. A książka jest napisana takim łatwym językiem, więc polecam bardziej um, raczej po, polecam kobietom niż e, mm. facetom to czytać, bo jest taka kobieta trochę, um, ale ma, ma bardzo łatwy język, taki napisany w łatwym języku e, i no, łatwo ją zrozumieć, to tak e, w porównaniu, mogę porównać do Hemingway'a, bo Hemingway zawsze pisał takie zdanie e, z dwóch słów <głos> Ale tak samo samotność w sieci jest napisana w takim stylu. Tak, jak są a. krótkie zdania to dużo łatwiej jest czytać niż jak jakieś takie długie. <głos> tak, a, a filmów prawie też nie oglądałem. Filmy w ogóle nie oglądam, to, to, to, mhm. to cały ja nie oglądam filmów, więc po polsku wiedziałem ostatnio o pokłosie, niedawno puszczono chce się żyć, i ostatnio jeszcze zobaczyłem taki stary z PRL-u, e, MIŚ. Aha. A to, to wszyscy znają to Wszyscy tak. znają MIŚ, tak. <laughs> no i tyle. Także to najczęściej to piosenki. Piosenek mhm. teraz mam bardzo dużo. Chyba tam z osiem zespołów. A jak powiem komuś z Polski, czego słucham, no tak, zwłaszcza tam znajomość, nie wiem, znajomi u mnie mają. 23 lata, 24, i tak e, powiedzą. A, no to z 5 lat temu słuchałem albo słuchałem e, tych zespołów, tych e, pankowych, które, które których ty grają, teraz tak. słuchasz? Które, których ja słucham, tak. No, mhm. ja mam 21, także <śmiech> <śmiech> jeszcze sprawdzę. <śmiech> no, oni są tu źródła, więc łatwiej mają dostęp do nowości niż ty, myślę, i dlatego słuchają może nowszych zespołów. Trudno mi powiedzieć, bo ja znowu mało słucham, w ogóle prawie nie słucham muzyki. Wszystkiego, czego się uczę, to z podcastów, a nie z muzyki. Jest mi łatwiej, wolę jakby słuchać słowa mówionego niż, niż z muzyką. Jest mi łatwiej zrozumieć. No ale to oczywiście są preferencje indywidualne i każdy wybiera metodę, jaka jest dla niego najlepsza. Twoja metoda jest dla ciebie bardzo dobra, bo masz świetne rezultaty. Dziękuję bardzo. To jeszcze powiem, że podcastów też bym słuchał, gdyby, no, gdyby wszystkie podcasty były jak twoje. No bo, no słuchaj, nikt... No nie wiem, chyba można coś znaleźć podobnego, ale nikt nie rozmawia tak przez dobrych pół godziny uh, o jakimś rozwoju osobistym i to mnie też bardzo ciekawi mm, i czytałem dużo po angielsku, po no po rosyjsku już prawie nie czytam od, mm -hmm. od jakiegoś czasu uh, w, tej, w tej kwestii um, i po Zwłaszcza podcasty są tam, na przykład jak zabukować hotel, tam. No, i, no właśnie, i, i jak dialogi. zachować się u dentysty. Mhm. Zawsze jest o dentyście. Jak, jaki podcast nie włączy, że szukam po hiszpańsku czegoś albo po angielsku, to jest co zrobić u dentysty. Nie wiem, ulubiony no temat to jest. Nie, dentystów jeszcze nie wiedziałam, nie. ale hotel. Nie wiedziałam, nie. No Hotel, chociaż... tak, hotel też bardzo no często. Hotel. No. Uh, jest fajna seria podcastów 101, um, to znaczy uh, słuchałem przez jakiś czas German Pod 101, uh, pewnie istnieje Spanish Pod, uh, i tak. Polish jest bardzo taki nierozwinięty. Tam tylko jest poziom beginner i też nie są ciekawe. Uh, także nie poleciłbym. Mhm. Czy tam no, dużo tak. się mówi po angielsku, na przykład? Jeśli jest nauka hiszpańskiego czy niemieckiego, bo są takie podcasty, w których jest więcej po angielsku niż języka, którego się chcemy uczyć, co mnie też nie podoba się bardzo. Niestety, tam po angielsku sporo jest tak. Tam, tam tak. tylko jest dialog znowu, no, potem właśnie. jest wymówiony tak bardziej taki powoli, a później tłum z tłumaczeniem. A później ją już zaczynają tam gadać po angielsku, mm -hmm. jak zabukować hotel w ogóle w, mm -hmm. w Polsce, bądź tam w Hiszpanii, gdzie, gdziekolwiek. No właśnie, to z tego to można się uczyć więcej angielskiego w sumie niż innego języka, którego byś chciał, bo tam więcej po angielsku gadają niż niż języka, którego uczą. To dziwne są te podcasty. No tak, tak. I po niemiecku też uważam, że nie za bardzo mi pomógł ten podcast. Natomiast znalazłem ostatnio po niemiecku podcast Slow German. Gdzieś mhm. na iTunes też można znaleźć i Slow German z Anik Hubens. Tak, to trochę taki, taki advertising zrobię. I też jest fajny podcast, bo ona tam po prostu mówi tak powoli po niemiecku na różne tematy, także polecam, mhm. jakby ktoś chciał się nauczyć mhm. niemieckiego. Świetnie. Czyli co? Metoda twoja jest taka, że nie zatrzymujesz się na poziomie początkującym i nie koncentrujesz się tylko na tym, tylko próbujesz słuchać też czegoś trudniejszego, bo są ludzie, którzy boją się słuchać trudniejszych rzeczy i uważają, że to jest nie dla nich i słuchają tylko ciągle tego podstawowego jak zabukować hotel i, i boją się wyjść dalej. Prawda? Dla takich ludzi mam radę. Mhm. Już pomyślałem zanim zaczęliśmy nagrywać. Pomyślałem, że to powiem, chociaż to jest nie wiem, po, potem może będzie trzeba to odciąć, ale nie, powiem, że, że może to nie jest język dla Was, który wybraliście. Jeśli ciągle słuchacie tego samego i nie robicie postępów przez jakiś czas i uważacie, że postępy powinny były już być, to może to nie jest język, którego potrzebujecie a tak naprawdę, to znaczy jeśli potrzebujecie na przykład samego polskiego dla pracy to już inna sprawa, a jak uczycie się dla przyjemności żeby, nie wiem, mózg działał, to może trzeba poszukać innego języka i od razu, ja mówię na swoim przykładzie jak znajdziecie swój język obcy, swój język obcy, ale um, od razu będziecie wiedzieli, od razu takie, takie będzie taka... Poczuję się. Ops, coś przerywa. Słyszysz mnie? Ja słyszę, o. ale teraz znacznie, e, znacznie głośniejsze. Teraz ciebie słyszę już teraz jest OK. a słyszysz e, mogę powtórzyć gdzie tam to się połamało a, a chociaż ja ja będę miał swoje nagranie i w moim to nie przerwało. Okej okay, świetnie że, a nawet gdy się przerwało, potem nagram sam <grywa> doskonale. OK, mówiłeś że prowadzisz swój podcast e, o czym to jest e, tak no to jest e, nie do końca mój podcast. Ja pracuję już od trzech lat jako tłumacz w szkole pokera. To znaczy gra karty poker. Mm -hmm. I to jest największa szkoła pokera w internecie i ludzie po prostu uczą się grać w pokera i zarabiać. To znaczy to nie jest żadne oszukiwanie. To taka industria jest no, powiedzmy bardzo rozwinięta. I istnieje taka duża szkoła, gdzie można się nauczyć grać w pokera i um, nauczyć się strategii i tak dalej. Aha. To znaczy ja sam grałem tak e, profesjonalnie, powiedzmy, no to znaczy troszeczkę udawało się zarobić. E, grałem i później e, kiedyś zauważyłem ogłoszenie e, na stronie szkoły, że potrzebują tłumacza z angielskiego. Więc nagrałem takie, taką próbkę tłumaczenia i e, przyjęto mi do pracy i już od trzech lat e, tłumaczę z angielskiego. Kiedyś próbowałem z niemieckiego, ciężko szło i no, nie udało się więcej niż dwa filmiki przetłumaczyć. Natomiast jesienią już piszę do e, swojego szefa, słuchaj, a mówiłeś, że jest coś z polskiego. No, no i tak jest. I ja już taki podniecony, tak właśnie chcę, chcę tłumaczyć z polskiego. Także od pół roku już e, także tłumaczę z polskiego. O, A takie, takie filmiki edukacyjne powiedzmy to, znaczy trenerzy tam grają i mówią jak e, poprawnie grać w poker. No To, mhm, e, to tak wygląda. A podcast e, jest też e, z użytkownikami e, szkoły. Którzy już osiągnęli osiąg, coś w tej sprawie w, w pokerze i którzy po prostu chcą podzielić się jakimiś doświadczeniami w mm, nauce w, w, tak, w pokerze i właśnie z nimi nagrywam podcast po rosyjsku to tylko tak dla no, po prostu pogadać mhm. i żeby tam jakaś rozrywka dla słuchaczy, dla użytkowników innych, dla początkujących, żeby była jakaś motywacja uczyć się grać w pokera. Ale no teraz dla pokera nie jest zbyt dobry czas, bo zamykają całe kraje, zamykają tą industrię, To na przykład Francja się oddzieliła i Francuzi teraz grają tylko między sobą, Włosi też. W Ameryce, w ogóle w Stanach jest to zamknięte i bardzo trudno jest się dostać do kasino, natomiast w innych krajach nadal istnieje, ale poziom takich online graczy ciągle wzrasta, także jest coraz trudniejsze zacząć grać w pokera. To są podcasty po rosyjsku oczywiście. To są po rosyjsku. Po Rosji. Mhm. Czyli jak ktoś gra w pokora i chce uczyć się rosyjskiego, to jest świetne miejsce, żeby <laughs> uczyć się rosyjskiego. <laughs> no może tak, może tak. Chociaż nie wiem, nie wiem jak to z jakością dźwięku ze strony moich gości, bo też nagrywamy przez Skype i no trochę ja nawet nie wiem ile istnieje podcastów innych, gdzie, no po prostu podcastów, gdzie um, autorzy uczą ludzi rosyjskiego, mhm. także no nie wiem, zapraszam jakby ktoś chciał. Ale jest to interesujące dla kogoś kto uczy się pokera i jeśli w ogóle dla mnie to jest świetna metoda znaleźć podcast o czymś, co mnie interesuje. Na przykład ja interesuję się rozwojem osobistym albo fotografią i wtedy szukam podcastów o fotografii albo o rozwoju osobistym właśnie w języku, którego się chce uczyć, na przykład po hiszpańsku. Więc jak ktoś uczy się pokera i uczy się też rosyjskiego, to właśnie jest to świetny sposób, żeby nauczyć się języka. Właśnie szukać rzeczy nierobionych dla uczniów, tylko dla native speakerów. Tam mówi się autentycznym językiem i tam najlepiej się uczyć. <grymne> tak mi się wydaje. No tak, tak. chociaż jak już jesteś w stanie posłuchać rzeczy dla native speakerów to można po prostu włączać radia, chociaż radia. z radiem też taka sprawa, że no, tam zawsze są nowości, tam jakieś korki na, dro na drogach, mm -hmm. to z niemieckim mam doświadczenia, że zawsze po prostu słuchasz co rano polityka, która mm -hmm. w ogóle mi się nie, mi nie interesuje, a, a poza tym korki i pogoda. Tak. I mózg się jednak wyłącza, bo jeśli słuchasz czegoś, co Cię nie interesuje, to słuchasz to, ale w zasadzie nic nie rozumiesz, bo myślami jesteś gdzieś indziej. Takie jest moje doświadczenie przynajmniej. A jeśli słucham czegoś, co mnie interesuje, to bardziej skupiam się na tym. Bardziej zwracam tak. uwagę wtedy. I, ch I chcę zrozumieć, bo nie wszystko oczywiście rozumiem od razu. Chcę zrozumieć, o co chodzi. Staram się, wytężam swój umysł. Tak, tak. no i chyba u mnie tak, tak samo jest z muzyką, z piosenkami, mm -hmm. że chcę zrozumieć, o czym śpiewają. I dlatego to mi, się, to mi motywuje do znajdowania tekstów, do tłumaczenia tekstów, to właśnie starania się zrozumieć, na co tam chodzi. Okej, okay. świetnie. Myślę, że będziemy kończyć na dzisiaj. Myślę, że jeszcze być może będziesz miał chęć zrobić więcej takich podcastów ze mną, być może Oczywiście. porozmawiamy jeszcze kiedyś. Bardzo mi było miło z tobą rozmawiać. Mówisz doskonale po polsku. Jestem pod wielkim wrażeniem. Naprawdę masz świetny akcent. Nie słychać, jak to my mówimy, wschodniego zaśpiewu, bo nawet u nas ludzie, którzy mieszkają przy wschodniej granicy mówią takim zaśpiewem wschodnim. Ale u ciebie naprawdę nie słychać tego, także <głos> dziękuję. To... Jesteś świetną motywacją dla innych, myślę, żeby osiągnąć taki poziom. No, mam nadzieję, że tak. Super. Mam nadzieję, że nikt się nie zmęczył za bardzo w trakcie <głos> moich opowiadań. <głos> nie, wszystko jest bardzo to ciekawe i dziękuję ci bardzo serdecznie za rozmowę. Dzięki. No, czyli też dzięki Piotr i e, powodzenia w nagrywaniu następnych podcastów. E, jestem wielkim miłośnikiem też e, i lubię Twoją stronę, Twoje podcasty i e, rób nadal e, to, co robisz świetnie. Dziękuję bardzo. Dzięki, do usłyszenia następnym razem. Cześć. Papa. Papa. Pa. Dziękuję Ci jeszcze raz, Artem. Przyznacie, że Artem świetnie mówił po polsku. Jeśli macie jakieś pytania do mnie albo do Artema, to proszę wpisujcie je w komentarzach. Z przyjemnością obaj odpowiemy na te pytania. Jeśli będziemy mogli w czymś pomóc, będzie nam bardzo przyjemnie, bardzo miło. Moi drodzy, jeśli ktoś z Was chciałby ze mną porozmawiać, chciałby, żeby taka rozmowa znalazła się w moim podcaście, to proszę, piszcie do mnie. Z przyjemnością umówię się na takie spotkanie. Myślę, że to świetne doświadczenie i dla rozmawiających, i dla słuchających. Myślę, że to bardzo wszystko jest ciekawe. Można odkryć nowe metody nauki. Artem znalazł swoją własną metodę. Słuchanie piosenek to była jego metoda na naukę polskiego. Oczywiście, jak zawsze, zapraszam Was na moją stronę na Facebooku. Tam staram się w miarę możliwości, w miarę często yy, zamieszczać coś ciekawego, coś interesującego na temat języka polskiego, na temat Polski, naszej kultury. Wszystkiego, co wiąże się z polską, z językiem polskim. Moi drodzy, myślę, że to wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was oczywiście na następne podcasty. Zapraszam Was do komentowania. Zapraszam na mój kanał na YouTube, na Facebook. Moje podcasty możecie znaleźć na Stitcherze i na iTunes. To wszystko na dziś. Dziękuję bardzo serdecznie. Żegna się z Wami Piotr. Do usłyszenia następnym razem. Cześć, papa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.